Ekspert. Po reklamie. To są informacje polskiego Radia 24. Premier Donald Tusk mówi o końcu epoki, wskazał też główne cele Władimira Putina. Umowa dotycząca funduszu SAFE jest już na ostatniej prostej, szczegóły poznała nasza korespondentka. Groźny wypadek w miejscowości Wygoda Smoszewska na Mazowszu. Pięć osób trafiło do szpitala. Minęła 12.00. Radosław Siennicki. Zapraszam. Świat, który znaliśmy przez dekady, na naszych oczach się rozsypuje, mówił premier Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu wskazał na wstrząsy, wojny, zmianę paradygmatu geopolitycznego i konflikty targające wieloma rejonami świata. W tym kontekście wskazał także na agresywną politykę Rosji. Przedstawił piątkę głównych celów Putina. To jest próba rozbicia, osłabienia Unii Europejskiej. To jest szczucie na Ukrainę. Skonfliktować Polskę z Niemcami. Czwarty punkt w tej piątce Putina to zablokować środki na zbrojenia w Polsce i w Europie. I piąty punkt, zniszczyć instytucje państwa demokratycznego, zniszczyć instytucje demokracji liberalnej. Po przemówieniu rozpoczęła się część zamknięta posiedzenia. Członkowie Rady Krajowej wybiorą nowy zarząd Koalicji Obywatelskiej, w tym wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika. Umowa dotycząca wykorzystania pieniędzy z funduszu SAFE jest już na ostatniej prostej.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 W Islamabadzie rozpoczęły się amerykańsko-irańskie negocjacje pokojowe. Uczestnicy śniadania w Trójce zgodzili się, że w interesie Polski jest jak najszybsze zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Posłanka lewicy Anna Maria Żukowska podkreślała, że zakończenie wojny oznaczałoby spadek cen ropy na globalnym rynku. Podejście Stanów Zjednoczonych jest dosyć wymagające, to znaczy oczekiwania są takie, że Iran odda całkowicie kontrolę nad cieśniną Ormus, na co na pewno Iran się nie zgodzi. Są też kwestie dotyczące wzbogacania uranu, bomby Tomowej, której oczywiście posiadania Iran zaprzecza. Myślę, że to spotkanie się tak w połowie drogi, tak żeby byłby możliwy konsensus, będzie jednak bardzo trudne. Podobne zdanie wyraziła Anna Bryłka z Konfederacji. To dobrze, że te rozmowy pokojowe się rozpoczynają i każde zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie jest korzyścią dla Polski. My naprawdę będziemy bardzo mocno odczuwać skutki dalej przedłużającego się tego konfliktu, jeśli on miał się dalej przedłużać. Wszystko wskazuje na to, że pomimo tego zawieszenia broni w tym tygodniu cały czas mamy problem z Libanem i z tym, że jest ostrzeliwana ludność cywilna, że Cieślina Ormus jest dalej zamknięta. Amerykańskiej delegacji w Islamabadzie przewodniczy wiceprezydent Jake Vance. Irańskie władze reprezentują szef dyplomacji Abbasarak, i przewodniczący parlamentu Mohammad Kalibaw. Mediatorem jest premier Pakistanu. Pięć osób trafiło do szpitala po wypadku w miejscowości Wygoda z Moszewska na Mazowszu. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji. Według wstępnych ustaleń kierujący osobowym Fiatem 42-latek z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym Oplem, na którego tył najechał samochód ciężarowy. W wyniku tego zdarzenia pięć osób zostało przewiezionych do szpitala, trzy osoby z samochodu Fiat i dwie osoby z Opla. Niedługo droga powinna być przejezdna. Wszyscy kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Oczy, Bawi informuje. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia.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 Klimat. Powietrze w Polsce jest bardzo dobrej i dobrej jakości. Prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Od 18 do 21 zalecane jest oszczędzanie elektryczności, gdyż sieć może być przeciążona. W lasach wokół Poznania panuje duże zagrożenie pożarowe. Na dziś prognozuje się średnie stężenie pyłków brzozy i niskie stężenie pyłków traw. Klimat Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry Państwu. 7 minut po południu. Małgorzata Żochowska i Polskie Radio 24. Bardzo lubimy świętować dziś w świątecznym nastroju, choć tematy bardzo różne. I zespół, jak zwykle znakomity, Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek i Eldar Pedorenko. To my będziemy z Państwem przez kilka najbliższych godzin przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Wylądowali. Najbardziej dziwi mnie to, że dokładnie według zaplanowanego czasu, 7 minut po godzinie drugiej w nocy, jak to się robi? Rusza się milion sto tysięcy kilometrów w jedną stronę albo w obie, bo to jest trasa milion sto tysięcy kilometrów, to jest łączna trasa, którą członkowie, czteryosobowa załoga misji Artemis II pokonała, a potem się ląduje 7 minut po godzinie drugiej w nocy. Według planu. Jak to się robi? Gość Polskiego Radia 24. Doktor Marcin Gawroński, Wydział, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Jak to się robi, że się ląduje 7 minut po drugiej, tak jak się planowało, i dokładnie w tym miejscu, w którym się planowało, pokonując milion 100 tysięcy kilometrów? A może popatrzmy na to trochę z innej <laughs> strony. Proszę pamiętać, że my wróciliśmy na Księżyc, w sensie astronauci wrócili na Księżyc, bo byliśmy tam w latach 60 70 zeszłego stulecia, więc to, co zrobiono, to tworzenie niejako umiejętności sprzed, policzmy, 50 lat. Tak więc dla nas, obecnie żyjących, to może wygląda na coś niesamowitego, ale to jest wykorzystanie 19wiecznej, dziewiętnastowiecznej, dwudziestowiecznej fizyki i technologii, więc oni, no popatrzmy na to trochę z dystansu, to jest po prostu powtórka tego, co już było. Jasne, I I, ten... ja bardziej, y, y, y, mnie właściwie chodzi o precyzję, bo to, że polecieli, wrócili, wiadomo. Tylko ta precyzja, to jest niesamowite. Pan reprezentuje Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. I właściwie wszystkie te dziedziny nauki musiały ze sobą zagrać, żeby do tego doszło. I pewnie dodalibyśmy jeszcze wiele więcej. Tak, no precyzja. Też zobaczmy, że mimo wszystko ten cały projekt miał o wiele większe możliwości technologiczne niż, to, niż program Apollo z zeszłego wieku. No i też weźmy pod uwagę, że... Ten moduł Orion, czy, czy lądownik Orion, czy statek Orion, jakkolwiek to nazwiemy, który poleciał i obleciał sobie księżyc z powrotem, to on miał na swoim pokładzie zamontowane odpowiednie silniki korekcyjne i oni musieli podczas lotu robić poprawki. To było zaplanowane. Więc y, był ten taki margines bezpieczeństwa, który był używany podczas lotu i dlatego to wszystko wyglądało tak ładnie, jak wyglądało. Bez tego pewnie by było o wiele trudniej to zrobić, gdyż nie da się tak idealnie wszystkiego dokładnie wyliczyć. Zresztą nie umiem powiedzieć, bo dokładnie nie podawali, ale jestem przekonany, że to w rzeczywistości nie odbyło się idealnie na tip że tam były pewne różnice oprócz drobnego planu, ale te różnice były nieistotne, jeśli chodzi o planowanie i powodzenie całości. Czy to był wstęp do kolejnego lądowania człowieka na Srebrnym Globie, do misji Artemis 3? Nie, oczywiście. Tego, co pamiętam, to trójka niekoniecznie ma lecieć, to czwórka chyba ma lecieć na, na 2028 roku i lądowanie. Bo Amerykanie w przypadku projektu Artemis, czego programu Artemis postępują analogicznie do tego, co robili w przypadku programu Apollo. I po kolei misje są raczej testowe. Te pierwsze misje to są testowe, tak jak pierwsza misja to było oblecenie Ziemi, Druga misja to było po prostu sprawdzenie całego modułu i oblecenie Księżyca z oczywiście pr przygotowanym rekordem odległości. No to musi wzbudzić zainteresowanie no, mediów <laughs> i y, wyborców i tak dalej. Trzecia misja będzie bardziej y, taka techniczna, gdzie będą już bezpośrednio testowano bezpośrednio manewry, które będą potrzebne do lądowania. No i jeżeli dobrze pamiętam, to w 2028 roku Amerykanie mają zamiar lądować na Księżycu i to, to opóźnienie to nie jest tak, proszę wziąć, to nie jest tak, że to opóźnia się z tego powodu, że to tyle czasu i nie mają możliwości. Nie, To też jest brana pod uwagę aktywność Słońca. Słońce mhm. obecne jeszcze jest relatywnie aktywne, a wzmocnione promieniowanie słoneczne na przykład podczas tych wybuchów, które wywołują wzorze polarne, pięknie widoczne, całkiem niedawno z terytorium Polski, to w, w przestrzeni kosmicznej w rzeczywistości to niesie z sobą bardzo duże niebezpieczeństwo. Więc wręcz wręcz, no, bardziej realne to 2028-2030, żeby lądować na Księżycu, kiedy y, Słońce zbliża się do swojego minimum, niż narażać życie bezpośrednio astronautów na chorobę popromienną. Powiedział pan, że chodzi też o wyborców? Myśli pan, że to też... Y Polityczny argument składający się na czyjś sukces? Ależ oczywiście z tym, że nie, proszę nie patrzeć pod uwagę bezpośrednio w krótkim terminie wyborów. Tylko jak, jak sięgniemy do historii, to czym był wywołany w ogóle projekt Apollo, program Apollo? To był efekt bezpośredniej ry rywalizacji technologicznej pomiędzy Stanami ze Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim i Rosjanie przegrali wyraźnie ten wyścig, to doprowadziło do upadku gospodarki i tak dalej. To, co widzimy teraz, to jest analogia do zeszłego wieku, tylko Rosjan zastąpili Chińczycy. To znaczy, że Chińczycy by... też się szykują, tak? Oj tak, oni są bardzo zaawansowani. Ja bym postawił brutalne stwierdzenie, że są bardziej zaawansowani niż, nie, niż Europa i Stany Zjednoczone. A jakie Dlatego mają Chińczycy... plany, wiemy, czy nie? Tak, Chińczycy Tak, nie kryją się z tymi planami, bo to też jest... Yy... Część polityki informowanie przeciwnika, czy yy, bezpośrednia rywalizacja. Oni całkiem niedawno, yy, to chciałem powiedzieć w zeszłym roku, ale w 2024 roku lądowali jednym z yy, statkiem yy, bezzałogowym na Księżycu i przywieźli wręcz za pomocą sąd i automatów próbki księżycowe na Ziemię w 2024 roku. Mają cały projekt takich, yy, projekt yy, Czengę, e, chyba tak to się wymawia. Po, po, po chińsku i oni planują, no mają zaawansowane plany i, i generalnie koncentrują się na badaniu południowej, południowego biegu na Księżycach, gdzie być może są duże depozyty wody, co jest niezbędne do stacji księżycowej. No, i, i jakby powiedzieć tak dokładnie, mamy otworzenie rywalizacji pomiędzy zachodem, a wschodem, a o co chodzi, to już w zeszłym wieku y, jedna była taka słynna książka fantastyczno-naukowa, Jednego z takich y, górów science fiction, Roberta Henleina, Luna surowa pani. I kto przeczyta tę książkę, to będzie wiedział, o co chodzi. Kto kontroluje księżyc, ten kontroluje ziemię. Taka jest prawda. Jest, y, użyję słowa niebezpieczeństwo z perspektywy Amerykanów, że Chińczycy wylądują tam pierwsi? Na, e, nie, na nie, tym etapie Chińczycy... kosmicznego wyścigu? Nie, nie, nie. Tu... Program chiński jest trochę inny niż program Europej, powiedzmy, amerykański, gdzie Europa ma swój istotny wkład. No, mało kto wie, że na pokładzie statku Orion polskie urządzenia pracowały. Nie chwalimy się tego zupełnie, ale nie wiem, które służyły do badania jakości atmosfery, powietrza wewnątrz modułu, które są niezbędne do przetrwania naszej przetrwania załogi, czy zdrowia załogi. Mało kto wspomina, ale takie rzeczy Europa dostarczyła. Ale wracając do głównego pytania, Pani Pytania, Amerykanie bardziej starają się, żeby pokazać lot załogowy, natomiast Chińczycy podchodzą to od strony bardziej badań bezzałogowych, tak? Ale docelowo 2030-35, bo później znowu zaczyna się aktywność Słońca i eksploracja Księżyca będzie trochę utrudniona, czy mocno utrudniona przez aktywność słoneczną. O ile nie jestem pewien, czy oni planują założenie bazy księżycowej w tej przerwie aktywności słonecznej, ale ich działania, jeśli chodzi o rozwój projektu Chang'e i to, co oni opublikowali całkiem niedawno, bo, bo na przykład w tym tygodniu najnowsza sonda, która ma lecieć później po wokacjach w tym roku, robot chiński już został na ich kospotrum przywieziony i oni się pochwalili. Chińczycy na pewno planują za około 15 lat, kiedy będzie kolejne minimum słoneczne i razy oko, tak, zbudować własną bazę księżycową. Amerykanie być może jakiś próbny, krótkoterminowy moduł być może zamontują po latach 30, w latach 30 tego wieku. Tylko weźmy pod uwagę, że całkiem niedawno projekt Artemis, tam cały program Artemis został mocno obcięty i zrezygnowano z takiej stacji przesiadkowej, która moim zdaniem była bardzo ważna w tamtym projekcie. Mocno ułatwiająca życie. A gdzie miałaby e... się znaleźć ta stacja prze przesiadkowa? Jak to brzmi? E, to jak, wiruszowa, projekt, wie, jak wiruszowa? Jak W tym stylu, nie. To, bo miało to swoje uzasadnienie bardzo logiczne, bo na skutek oddziaływania pomiędzy, grawitacyjnego pomiędzy yy, yy, Księżycem, a ziemią ta stacja miała się znajdować w jednym z tak zwanych punktów Lagrange'a, gdzie gdzie grawitacja chciałby utrzymywać tą stację bezkosztowo i to by to była taka stacja przesiadkowa, która by umożliwiała o wiele tańszą komunikację pomiędzy y, z, y, Ziemią a Księżycą, ale no, Amerykanie na początku tego roku w styczniu czy w lutym zrezygnowali z tego projektu. Pewnie chodzi o koszty. Jasne. Czy na, w największym skrócie można powiedzieć, że ta misja szukała po drugiej stronie Księżyca miejsca, na którym można przy, przyziemić? No nie, przy księżycować. Przy Przyksiężycować. przyksiężycować. <laughs> po prostu wylądować? Albo no, zostawić, e... zostawić miejsce, sprawdzić miejsce na... na... No, na tę długotrwałą misję? Docelowe. Docelową. Docelowe mhm. docelowo to najprawdopodobniej będziemy budować, w sensie my, jako cywilizacja, już abstrahuję od tego, czy mówimy o wschodzie, czy zachodzie, jakieś moduły mieszkalne na południowej, na przy blisko południowego bieguna Księżyca, gdyż badania pokazują, że tam znajdują się depozyty wody, tak? a to będzie niezbędne po prostu wodny mhm. lód, a to będzie niezbędne dla ułatwienia po prostu egzystencji jakichkolwiek organizmów żywych na powierzchni Księżyca. Poza tym trzeba też stwierdzić, że to nie będzie tak jak się rysunki czy opowiadania na powierzchni Księżyca, tylko ze względu bezpieczeństwa na promieniowanie kosmiczne na pewno będą podziemne podziemne mhm. moduły. Tak? A Chińczycy mogą już wiedzieć, czy ta woda się nadaje? Oni, kolejna misja ma to dokładnie sprawdzić, która będzie... No skartowa. bo jeśli pan mówi, Pod... że pobrali stamtąd próbki, nie wiem, czy dokładnie nie, z nie, tego nie, miejsca, nie. ale... Nie, oni po prostu, to było też PR-owsko pokazane, że wylądowali na Księżycu, w dość łatwym miejscu, dobrze zbadanym i stamtąd pobrali próbki i wystrzelili z powrotem na, na ziemię. Mhm. Ale to, to nauka jak zwykła z polityką i komunikacją tak zwaną polityczną. Jasne, panie doktorze... Czy są jakieś przepisy międzynarodowe, regulacje, które każą się naukowcom dzielić wiedzą w tych sprawach? Czy to, co, nie wiem, zebrali Chińczycy z Księżyca, przywieźli do siebie, pozostaje ich słodką tajemnicą? Eee, to jest bardzo dobre pytanie. Nie ma żadnych takich regulacji. Jeżeli są projekty często regulowane, wojsko militarne, to oczywiście czynniki militarne trzymają na, tą rękę, nie, na tym rękę. I, no bądźmy szczerze, nawet na stacji kosmicznej niektóre eksperymenty są, y, później wyniki nie są publicznie dostępne. Chińczycy dużą część danych, które uzyskali za pomocą skał przewiezionych na Ziemię upublicznili, bo to też jest pokazanie potęgi własnej możliwości, skaza się możliwości naukowych i y, y, pokazanie, że się przewyższa zachód już w pewnych, w pewnych y, dziedzinach nauki. No wygląda tak, że rzeczywiście Chińczycy nas wyprzedzają i idą mocno przod, w przodu. A no właśnie chciałam zapytać, kto jest z przodu? Już pan odpowiedział na to pytanie. Jeżeli chodzi, to oczywiście moje subiektywne zdanie i może się tam specjaliści, którzy głęboko w tych projektach siedzą, ale patrząc na zaawansowanie i planowanie, to w tym momencie, jeśli chodzi o eksplorację Księżyca, Chińczycy są trochę z przodu. Panie doktorze, za moich politechnicznych czasów wydział fizyki, Mate... fizyki technicznej, matematyki stosowanej to był wydział dla najtęższych umysłów. Czy tak jest w przypadku fizyki, wydziału fizyki astronomii i informatyki stosowanej to na Uniwersytecie to... Mikołaja Kopernika. To ja mogę powiedzieć, że w po ostatnich czasach ja im mocno uż... u... ułatwia życie. Tak, mhm. ale tak, oczywiście, To niestety nie ma lekko na studiach, jak to się mówi, na, na matmie trzeba znać matkę, na fizyce trzeba znać matematykę i fizykę, a na astronomii trzeba znać jeszcze matematykę, fizykę i astronomię i to rozkłada wiele osób, aczkolwiek perspektywy obecnie są niesamowite, jeśli ktoś chce zostać na naukę mm -hmm. i robić naukę, ale no... Nie jest to łatwe, tak? Ale bardziej, Robić naukę. To... Jakie to ładne okre określenie? Panie no, tak doktorze, ale jasne, tylko jasne. Ale musimy bardziej kończyć. Króciutko, proszę. Bardziej sądzę, że to jest strach studentów niż, niż rzeczywista trudność przed wyzwaniami, Rozumie Pani. <grym> Jasne, nikogo nie chciałam straszyć. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dr Marcin Gawrański z nami w Polskim Radiu 24. A ponieważ dziś świętujemy Dzień Radia, to będziemy się chwalić także, bo to dzięki Polskiemu Radiu mogli Państwo usłyszeć relacje z wielu ważnych wydarzeń. Takim też było lądowanie na Księżycu. To był 1969 rok. Neil Armstrong y, jest na schodkach y, przy. I widok jest! Razie, jest! Powierzchnia chodzi, Księżyca schodzi, się, schodzi, teraz, się, schodzi, na stoi teraz! W tej chwili na Ziemi! Stoi na Ziemi Księżycowej! Na, na gruncie Księżycowym! Stoi na Ziemi Księżycowej, na gruncie Księżycowym! Uczymy się tych słów od nowa, także teraz. Tak tak. No właśnie, tak, tak. Redaktor Paweł Sztompka, dziennikarz muzyczny. Dzień Program dobra, pierwszy dobra. Polskiego Radia. Dzień dobry panie redaktorze. Ja się Dzień trochę wzruszyłam na dźwięk tych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 I m, pamiętam, że słuchaliśmy nagminnie właśnie tej, tej audycji, która wówczas e, dopiero się rodziła, powstawała. I pamiętam, że m, nasza koleżanka, jak się pytaliśmy, a gdzie, gdzie, gdzie jest Baśka, gdzie? a ona a, a oni wszyscy mówili, lata z radiem. I to było coś z tym, było. <grym> dlatego że ona jeszcze bardziej chyba maniakalnie słuchała tej audycji, no, aniżeli my, pamiętam e, pamięta właściwie każde zdanie, każdy...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 Ta, ta część redakcji, która te wspaniałe dźwięki przygotowała, teraz y, mówi mi w ucho: czas, czas. Bo on też <grym> liczy w radiu. Redaktor Paweł Sztąpkę z nami. Dziękuję, Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego z okazji. Wszystkiego spełnionego z okazji Radiowego Święta. Dziękuję bardzo. Dla pani bardzo. również. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne.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 bardzo dziękuję. A to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa. Do usłyszenia. Saldo Extra.